Ajk, ajk, ajk, ajk, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, ajk teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, Wysokie FN i Co jest ojciec? Dobrze.